Klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co myrocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 18 kwietnia 2015 roku. Słuchacie właśnie... Dwudzie... <głosy> Boże, nie. <głosy> Jeden z bardziej chatkowych podcastów. Nie wiem, czy to będę montował. Może wrzucę w ogóle tak, jak będzie. <głosy> nie mogę zacząć. To boli. <głosy> Dlaczego ja... Trudne skniały. W ten wstęp możesz potem dodać, tylko w ten wstęp tak, to wiesz te. Jest sobota. 25. Wiesz te, te, te dźwięki, nie? W sumie. Jest sobota, 18 kwietnia 2015 roku. Słuchacie właśnie 25. nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwaj męczennicy. Czy y, witają się z Wami Szymas oraz jego gość specjalny, gość, na którym zemściłem się za słuchaną lekturę Kto zabija najsłynniejszych amerykańskich pisarzy, czyli Mando. Tak, witam serdecznie. Ja właśnie tak sobie o tym myślałem, że wczoraj w podcaście Radio SK ja żałowałem Ciebie. Mówiłem, jaki to miałeś ciężki tydzień, a w zasadzie załatwiłem sobie taki sam tydzień, identyczny. A ja właśnie się zastanawiałem, czy mam to traktować jako moją zemstę na Tobie, czy Twoje zadość uczynienie mnie. <głosy> Ale w sumie wielkiej różnicy tutaj nie ma. Każdy z nas troszkę się wycierpiał w ostatnim czasie. I właśnie wczoraj rozmawialiśmy o pewnej książce, którą oceniamy negatywnie. Dzisiaj porozmawiamy o filmie, który oceniamy, no też no nie do końca pozytywnie. To. Ale właśnie dzisiaj sprawę wygląda o wiele ciekawiej. Bo dzisiaj ta nasza ocena jest o wiele bardziej niejednoznaczna i ten film na pewno nie jest nudny i mdły. To trzeba przyznać na wstępie. A będziemy mówili o porze mroku. Tak, o tym polskim filmie, który światło dzienne ujrzał kiedy? W 2008 roku. I może zaczniemy tak powolutku od takich naszych historii, genezy. Ogólnie pierwszy klaps do filmu padł 17 października 2007 roku w Kotlinie Kłodzkiej i zaraz potem zrobiło się głośno o tym filmie, przynajmniej ja miałem takie odczucia i właśnie, może powiedz nam na wstęp, jak to z Tobą było? Czy śledziłeś jakoś newsy na temat tego, powstawania tego filmu? Czy jakoś napaliłeś się na premierę? Może byłeś w kinie? Czy jak to z Tobą było? Właśnie, ja w ogóle myślałem, że to już upłynęło dużo więcej czasu. <śmiech> Zdziwiłem się, że to dopiero 7 lat tak naprawdę. Ja pamiętam, jak ten film powstawał i, i pamiętam, że te newsy zalewały internet, przynajmniej tę część internetu, którą ja odwiedzam. I pamiętam, że dużo o tym dyskutowaliśmy, bo to cholernie fajnie wyglądało na zdjęciach, no bo ten film od tej strony, od strony wizualnej może jakieś tam wrażenie teoretycznie robić. I ja dokładnie pamiętam, jak rozmawiałem z kumplem, że my na premierę nie poszliśmy, ale już wiedzieliśmy, że te recenzje są kiepskie. Ludzie pisali, że ten film jest naprawdę beznadziejny. Ale mimo to rozmawialiśmy, że kurczę, trzeba na to się wybrać do kina. No bo w końcu jest to polski horror i to sprawiało wrażenie, że jest to horror taki pełną gębą, że jest to horror naprawdę z prawdziwego zdarzenia. No a coś takiego trzeba było finansować. Trzeba było pójść i kupić ten bilet. No my jako fani horroru mówiliśmy sobie, że kurczę, no musimy iść, bo nawet jeżeli to jest nędzne, no to trzeba iść i trzeba e, sprawić, dołożyć tej swojej małej cegiełki do tego, żeby ten film odniósł sukces finansowy. Bo, bo, bo tak sobie mówiliśmy, jeśli to nie odniesie sukcesu finansowego, no to już nigdy nie będą kręcić niczego innego niż, wiesz, niż same komedie romantyczne, które w Polsce się kręci, albo ekranizacje lektury jeszcze w tamtych czasach. I historyczne powstanie. No, dlatego, dlatego my sobie rozmawialiśmy, że pomimo, że wszędzie piszą, że to jest nędza, to trzeba iść do kina. No i ja do tego kina ostatecznie nie poszedłem. I ci powiem, że miałem długo wyrzuty sumienia, bo tak kurczę, no, no właśnie z tego powodu, o którym mówiłem. Film wyszedł na DVD, no to to mówię, chociaż kupię sobie go na DVD, chociaż w ten sposób jakieś tam cegiełki dołożę, ale ostatecznie <śmiech> też go nie kupiłem na DVD. Obejrzałem Spirata, mimo że cały czas gdzieś miałem w planie, że w przyszłości go kupię na DVD. Jak go obejrzałem Spirata ileś tam lat temu, to sobie <śmiech> powiedziałem, że w życiu nigdy więcej, chłopie, nigdy więcej. Wtedy sobie powiedziałem, dobrze, żeś do tego kina nie poszedł, bo taka kupa nie powinna odnieść sukcesu finansowego, niech już lepiej kręcą te komedie romantyczne. Wiem, że to, co teraz mówię, to takie jest troszeczkę no nie powinienem tak mówić, bo jeden horror wyjdzie źle, drugi wyjdzie źle, trzeci może wyjdzie dobrze, no ale, ale naprawdę moje wrażenia po pierwszym obejrzeniu były koszmarne i sobie powiedziałem, że nigdy więcej do tego filmu nie wrócę i nigdy więcej bym do tego filmu nie wrócił, gdyby ty tydzień temu nie zaczął y nas molestować na Facebooku swoimi wrażeniami. Z... To nie było tydzień temu, to już jeszcze z dwa tygodnie no, temu, czy no. trzy nawet. Oj, no, od trzech tygodni Ale... dyskutujemy sobie gdzieś tak obok o tym. I ja powiedziałem, że w tym podcaście też nie wystąpię. Nie licz na mnie. W ogóle zapomnij, że, że ja tutaj chociażby jakąś swoją wstawkę dam, a, bo nie mam zamiaru wracać do tego filmu. No, a wyszło jak wyszło, że przez te trzy tygodnie, nie dość, że w ogóle nie mówimy tutaj o wstawce, to jestem gościem i, i, i dyskutujemy. I trzeba przyznać, że my dzisiaj przed podcastem przez ostatnie trzy godziny gadaliśmy o no, no, ja I o... żeby było zabawniej. Dzisiaj jak w pracy byłem, to miałem trzy okienka i już na okienkach rozmawialiśmy, bo ja już sobie tak trochę oglądałem i, i pisałem I, i, i w zasadzie, no, od, od jakichś pewnie pięciu godzin rozmawiamy. Odkąd wróciłem z pracy, to my rozmawiamy o porze roku. Tak, i weźcie, to było zabawne, bo ty mi napisali, że nie ma takiej opcji, w ogóle nawet o tym nie myśl, tak, bez jaj i, i nie wchodzę w to. I Jerry też napisał, że, tej moje relacji z oglądania na bieżąco, że no, brzmi intrigujące, ale chyba podziękuję. <śmiech> nie ma takiej opcji, cetera A wczoraj nam chyba napisał, że no, nie ma czasu teraz, nie zdąży nagle w dzień obejrzeć, a no, musimy już dzisiaj to nagrać, ale gdyby miał więcej czasu, to też by w to wszedł. Więc widzicie, coś w tym jest jednak, jakaś taka magia. Dziwne przyciąg. Harry Potter, kurwa. Nie, ja myślę, że to jest nazistowska, okultystyczna magia, ale do tego wrócimy. Oj. Dobra, to teraz może krótko o mojej historii z porom roku ja też czułem się bombardowany tymi wszystkimi newsami zwłaszcza, że w okresie, gdy ten film powstawał to ja dopiero poznawałem literacką grozę i w związku z tym bardzo często odwiedzałem serwis horror Online, horror Compel i tam były wszędzie banery tego filmu dosłownie gdzieś tam na górze, być tam macie taki pasek z banerem po boku i tam wszędzie była tylko poram rok, poram rok wszędzie mi wskakiwały, że newsy, był jakiś konkurs, tam też wtedy był i napaliłem się też trochę na ten film. Czytałem różne takie właśnie oczekiwania fanów na różnych forach, stronach, etc. Do tego tak naprawdę właśnie to miał być pierwszy chore od wielu, wielu lat. No bo nie oszukujmy się, gdy ktoś mówi o polskiej grozie filmowej, to bardzo często i to nieważne, czy gadamy sobie z kumplami na konwencie, czy gdzieś na konferencji naukowej wszyscy tak czy siak mówią, nie wiem, o opowieściach niesamowitych, o Widziadle, Wilczycy, Medium o tych wszystkich filmach, no, które są dość leciwe, a tu nagle coś nowego po ram roku, jeszcze niezwyczajny horror, tylko torture porn tak? no właśnie, to, to wyglądało wiesz, te polskie horrory, które się wymienia nieraz, no to oczywiście to są bardzo dobre filmy, ale to wyglądało, wiesz, wpisywało się w, w taki horror amerykański, taki, taki horror, który oglądamy na co dzień, no to wyglądało w taki sposób, nie? i to właśnie jeszcze po pierwsze to było w czasie, gdy toczek było ultra popularne, bo to było właśnie po pile, po hostelu w tym samym roku co Frontiers bodajże i jeszcze twórcy mówili wprost wzorujemy się na w twarach zda oceanu właśnie na łanie i w pile na Elimrocie i na hostelu i tak dalej, oni to powiedzieli wprost tak, że mamy oczekiwać polskiego hostelu polskiej piły, etc. do tego reżyser i scenarzysta no, to dla mnie nie były zbyt znane nazwiska za reżyserię wziął się Grzegorz Kuczeriszka scenariusz napisał Dominik y, Wieszorkowski-Rettinger i Kuczeriszka tak naprawdę w ogóle nie jest znanym reżyserem to jest jego debiut jeżeli chodzi o film on tam tylko jakieś seriale reżyserował ale ogólnie jest bardzo znanym operatorem on odpowiadał za zdjęcia do Kilega w dwóch, pieniądze to nie wszystko skazanego na bluesa i do seriali, do Czasu Honoru, do Misji Afganistań, tam kilku innych. I z tymi zdjęciami radził sobie całkiem nieźle. Tutaj nagle go wpakowali na stołek reżysera, jeszcze horror, no ale wiecie, ja wtedy też się interesowałem w sumie reżyserami, etc., więc w sumie to było mi to obojętne. Ale co było istotne, ten film po pierwsze miał nie najgorszy budżet, prawie 4,5 miliona. Znaczy, to nie jest dużo, tak, ale na polskie warunki na tamte lata to jest taka kwota średnia właśnie, tak... Mniej więcej pomiędzy ultrafinansowanymi komediami TVN-u z Karolakiem i resztą, a przeciętnymi filmami. I ten film dostał dofinansowanie PISF-u, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, na półtora miliona złotych. No to, hmm. ja o tym rozmawiałem ostatnio na konferencji naukowej i znajomy mnie uświadomił, że tak naprawdę gdy Instytut powstawał, to wtedy jakoś musiały wpłynąć te wnioski i prawdopodobnie był bałagan zwyczajnie, czy coś takiego i ktoś to jakoś tak przepchnął, zobaczył, że po prostu polski film także jakiś... Znaczy nie wiadomo nawet, co tam było wpisane w sumie w ten wniosek, w każdym razie to były same początki. Ta pierwsza wizja filmu mogła się całkowicie różnić od tej ostatecznej, nie? To, to swoją drogą, ale naprawdę, bo to był okres, kiedy raczej nikt do tych wniosków nie przykładał wielkiej wagi, bo to tak szło dość szybko właśnie, same początki działania i ktoś utopił półtora miliona. Ja myślę, że wersja nawet ta nie tylko pierwsza, ale ta przedostatnia, zupełnie przed ostatnim montażem się pewnie jeszcze całkowicie różniła od tej ostatecznej, ale, ale do, do, do, do tego dojdziemy. Także równie dobrze, oni mogli dofinansować zupełnie inny film tak naprawdę na tym etapie, ale to jest dziwne. Jak się A. słyszy o jakichkolwiek dofinansowaniach Wielkich finansowych dla tego filmu to jest zadziwiające. Przypomniało mi się, my stwierdziliśmy, że pewnie ktoś przeczytał, spojrzał na wniosek i były słowa kluczowe. Dolny Śląsk, II wojna światowa, naziści coś tam i stwierdził, że będzie film wojenny, więc od razu szasnął półtora miliona kredy. I kolejna sprawa. Obsada w sumie nie była taka zła, to wiecie, nie ma w Polsce czegoś takiego jak nazwiska związane z horrorem, jeżeli chodzi o film, więc tak naprawdę każde znane nazwisko to był jakiś taki plusik. Tutaj mieliśmy Jakuba Wesołowskiego, Jana Wieczorkowskiego, Katarzynę Maciąg, Natalię Rebicką, Karolinę Gorczycę, Pawła Tomaszewskiego, Bartosza Żukowskiego, Stanisławę Łopuszańską, Ryszarda Rączewskiego i kilka innych osób – no to może nie są wielkie nazwiska może nie wszystkie wam coś mówią, ale no kojarzy się je jakoś, tak? To był kolejny taki plusik i w końcu 18 kwietnia 2008 roku premiera i może tutaj puścimy krótki trailer I tutaj lecą te beznadziejne dźwięki bez sensu, w których nic nie wynika totalnie. <tryk> Ten trailer już trochę mówi o tym filmie. <tryk> może Mando, może... Ty jeszcze im ty chcesz, żebym ja powiedział, o co w tym chodziło? Nie, nie, nie. Może nie, nie, nie Ja ten punkt omijam. Ty zawsze jesteś od tego. W Radio Steven King, jak omawiamy takie rzeczy, to ty masz zawsze swoje magiczne notatki i potrafisz to tak pięknie wyłożyć, że... Ja mogę zacząć. W skrócie chodzi o to, że że przed rokiem, <laughs> przed rokiem w fabryce zaginął brat głównej bohaterki. Swoją drogą, nie wiem, jak można zaginąć w fabryce, ale dobra, dobra, darujmy sobie takie pytania, bo tutaj do każdej rzeczy mogę zadawać pytania. Przed rokiem zaginął brat i ona teraz zbiera kumpli i po roku jadą do tej fabryki go szukać. Nie! a to no, też Wiem, wiem, oni... wiem, ona ich robi w konia, ona im tego nie mówi. Ona dopiero później mówi, że po to tutaj skręcili... Nie, ona mówi, że przy, przy, okazji, bo oni pojechali na spływka, No, Jakowi. ja wiem, no, no, no, ale ona jechała jednak raczej z myślą chyba, żeby go odnaleźć, I dlatego wzięła tylko jedno zdjęcie. Wiesz, co weź ty to opowiedz? <głos> <głos> bo ja już, no, ja już na starcie się już gubię. <głos> Sorry, bo że ci tak się wcina. ale... No, wcinaj wiesz. się, chłopie, to ci, no, nie będę mówił bez sensu. Ja może, Chociaż wiesz, inaczej co? nie da się mówić jak nie, nie bez sensu, bo to film jest bez sensu. No, dobra, mów. Słuchajcie, kochani, pojedziemy na łatwiznę i ja wam przeczytam opis dystrybutora z wydania DVD, które nabyłem, tak, dopuściłem się tego heroicznego czynu i kupiłem wydanie DVD, bo potrzebowałem dostęp do materiałów dodatkowych, nieważne. każdym się, opis dystrybutora. <śmiech> Pora Mroku to mroczna opowieść o makabrycznych skutkach marzeń o nieśmiertelności. Czwórka przyjaciół przyjeżdża na teren starej opuszczonej fabryki na Dolnym Śląsku, w której przed rokiem zaginął ich kumpel. Próbując rozwikłać zagadkę jego zniknięcia, odkrywają przerażającą prawdę o prowadzonych na terenie fabryki eksperymentach. Grupa naukowców, wykorzystując jako króliki doświadczalne porwanych ludzi, próbuje zapewnić nieśmiertelność tajemniczemu zleceniodawcy. I teraz na czym pis polega? Koniec. Tak, ten opis nie ma za wiele wspólnego z filmem, co nie? Tak naprawdę to jakieś bzdury totalne. Troszeczkę ma chyba. No tak, ale to ktoś chyba oglądał, nie wiem, co trzecią minutę czy coś. Ogólnie, jakby to tak sobie rozłożyć na czynniki pierwszej przemyśleć, to mamy dwie linie fabularne, nie? Mamy czwórkę przyjaciół, którzy w ramach urlopu chcą wziąć udział w spływie kajakowym. Dwie dziewczyny, dwóch chłopców i jadą sobie na te kajaki i po drodze niejako przy okazji, oni mówią, że to tak przy okazji a jak tu już jesteśmy, to sprawdzają teren właśnie jakiejś fabryki bo gdzieś w tej okolicy prawdopodobnie zaginął brat jednej z bohaterek prawdopodobnie on przesłał MMS-a ze zdjęciem tego budynku drogą, jak ona doszła, że on się tam znajduje, nieważne ale oni myślą, że może to ma jakiś związek, ten budynek z, z tym zaginięciem i tam zaczynają prowadzić swoje małe śledztwo. A równolegle z poprawczaka zostaje wywieziona grupa młodych przestępców, którzy mają teraz pracować w zakładzie dla psychicznie chorych. Po prostu przez pracę socjalną mają sobie skrócić wyroki w tym poprawczaku. I później okazuje się, że w tym szpitalu psychiatrycznym, a nie w fabryce, przynajmniej... No, tak to wynika z tego filmu. Ale one są chyba jakoś połączone, nie? Eksperymenty? No nieważne, nieważne. Moim zdaniem nie, ale nie? No przecież oni musieli odpłynąć z tej wyspy, a potem przebiec przez rzekę, tak? Ale samochód mieli tak, bo obok. Takich rzeczy, jeżeli chodzi o, o wiesz o, o lokację i o, i o ciągłość czasową, to do tego się nie, nie przywiązuje jakiejś wagi. Do tego nie przywiązują wagi tak, ale... montażysta, reżysera, ani scenarzysta. Także my się tym nie... Ale one są połączone, no, budzą się w jakimś Oni tunelu, przechodzą... płyną strasznie daleko na jakąś wyspę kajakami, a potem jest taka scena, że oni biegną i wybiegają już znowu na lądzie. tak? Ale to, że wycięto przeprawy przez rzekę, to nie znaczy, że to jest po, znaczy, no to by musiało być, nie wiem, jakiś tunel pod rzeką, nie wiem, to nie ma żadnego sensu wtedy. Wydaje mi się, że to są osobne budynki. No bo szpital jest w miasteczku. Dobra, wiesz co, wiesz co? naprawdę nie, nie, niepotrzebnie poświęcamy czas doszukiwaniu się naprawdę logiki w, w lokacjach i w sensie te, jeżeli chodzi o, o przejścia między kolejnymi scenami i tak dalej. W każdym razie w szpitalu mamy te eksperymenty, i potem nasi bohaterowie podpadają lokalnym mieszkańcom, lokalnej społeczności i trafiają do tego szpitala i tam oczywiście krzyżują się losy. Dziewczyny z poprawczaka, która pracuje w psychiatryku, pacjenta psychiatryka, który ucieka razem z tą dziewczyną i tej naszej czwórki, która wyjechała na urlop. No i mamy eksperymenty w tle, które, uwaga, mają pozwolić na przeszczepienie, przelanie duszy z ciała starych Niemców, którzy po wojnie wyjechali do Argentyny, do ciał, do mózgów młodych Polaków. Tak <grym> No nie tylko Niemców, bo też jest Japończyk, nie? czy tam jakiś Azjata. Yy, ale mm, Kto ja go nie zauważyłem. No, no, za pierwszym razem, ale cofnąłem i już go zobaczyłem potem. <głos> <głos> to znaczy nie, jakoś tak mi umknęło to. W ogóle ten podcast dzisiaj będzie taki chaotyczny. Właśnie to, co Ty... Szymas powiedział, ja nie zauważyłem jednej rzeczy i zacząłem z nim rozmawiać w trakcie oglądania. I kurczę, on mi zaczął coś tłumaczyć, ja tego nie rozumiałem, ja nie wiedziałem, czy już to w ogóle oglądałem, czy nie, i mówię, a cofnę się 30 minut. I obejrzałem jeszcze raz te 30 minut, i się okazało, że to, co gadaliśmy, to ja jeszcze nie widziałem tego. Opowiadał mi coś, co dopiero zobaczę, ale, ale obejrzałem drugi raz te 30 minut. Dzisiaj, teraz, no kilka godzin temu, raz za razem, i po prostu... Po prostu odkrywałem tyle nowych rzeczy, dlatego ten film taki jest i, i my dzisiaj będziemy co chwilę o czymś opowiadać i sobie wchodzić w zdanie, bo każdy z nas coś inaczej zrozumiał. Te, te, o tym filmie tylko tak można rozmawiać, no nie da się inaczej, tej fabuły w ogóle nie da się stresić, bo tak naprawdę to, co Szymas powiedział, to teraz ja bym się mógł wcinać w każde zdanie i coś dopowiadać. Okazałoby się, że ja dopowiadam źle, on by mnie poprawiał i tak to będzie dzisiaj <śmiech> wyglądać, no. Wiesz co, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak wesprzeć się trochę twórcami, nie? A, no tak, bo no bo twórcy, w sumie oni no w tym oni gra... nam pomogą, e, tak, tak, Słuchaj, to ja może zawołam dostęp. Wesołowskiego, nie? E, to on nam pomoże. Wesoły! Wesoły! Ono. Chodź, Mando chce z tobą pogadać. No, siadaj. No, cześć Kubuś, cześć Kubuś. E... Bo mamy problem tutaj z Szymasem, także może na początek ty nam opowiesz krótko o fabule. Cały film zaczyna się od bardzo prostej, przyjemnej, miłej, sympatycznej wycieczki czwórki młodych ludzi Aha. na kajaki. Nie ma żadnych podtekstów strasznych, wszystko ma być bardzo miło. Mało tego, są tak naprawdę dwie pary, tak więc chodzi przede wszystkim o to, by te dwie pary między sobą się zbliżyły. Aha, aha, aha Z Czasem okazuje się, że tematem numer jeden, który od połowy filmu jest w dominujący to to, żeby po prostu uciec z tych malekabrycznych wydarzeń, które mają miejsce właśnie w okolicach fabryki, do której dociera czwórka młodych ludzi. E, aha, uciec z tych wydarzeń. Spoko, spoko. E, a co z postacią, którą odgrywasz? Ja jestem szczęściarzem, że dość długo będzie na planie. E, długo będzie się pojawiał na w filmie. Tak więc nie umrze w pierwszych 5 minutach, to możemy powiedzieć. No ale jest facetem, którego e, scenariusz nie oszczędził. Dobra, słuchaj Kubuś. W fandomie mówi się i to już teraz już poważnie rozmawiamy, że w Polsce nie kręci się horrorów. My też o tym mówiliśmy we wstępie tego podcastu. No to jak myślisz, dlaczego ten gatunek nie jest u nas zbyt popularny? Ja podejrzewam, że głównym powodem, dla którego nie robiono horrorów do tej pory w Polsce była właśnie strona fx czyli efektów specjalnych. Na dzień dzisiejszy to się zupełnie zmieniło. To jest zupełnie dostępne, zarówno co się tyczy charakteryzacji, jak i postprodukcji. To są, to są środki, na których pracują najlepsi za na, na świecie. Tak więc tutaj w żaden wypadku nie ma mowy o jakimś odstępstwach przy polskiej produkcji. Mało tego, wielu Polaków jest zatrudnionych właśnie w tej dziedzinie przy amerykańskich produkcjach. No dobra. To może powiedz, jak pracowaliście nad porą roku? Praca była zupełnie inna. Przez to, że, że był to format horroru, tak więc coś tam co chwilę straszyło, coś co chwilę odpadało, komuś, jakaś część ciała. Nie było to straszne, ale było na pewno dość niekomfortowe, kiedy wszystko się dzieje w sposób zupełnie inny, niż do tego przywykliśmy. Zupełnie inny? a mm, Możesz to rozwinąć? Był to horror, tak więc było masę znaków zapytań, ale przy okazji też pojawiła się taka zdrowa ambicja, chęć pokazania, że damy sobie radę i mamy nadzieję, że daliśmy sobie radę. Wiesz, nadzieja matką głupich, ale już mniejsza z tym. <głos> Powiem ci, że... No... Leciesz 3 po 3, więc nie będziemy tego dłużej ciągnąć. Pożegnaj się ładnie i tyle. Ja nazywam się Jakub Wesołowski, a was, czyli widzów, bardzo gorąco zachęcam do oglądania pory mrokówki. Okej, okay, naga. No bo ja ma Kubuś. A my, co, my lecimy dalej, myślę i... Kuba w smy nam za wiele nie wyjaśni, no, no niestety. Nie posunęliśmy się ani o kroczek do przodu. Ja mam wrażenie, że nadal się cofam. To może powiedzmy trochę, znaczy już myślę, że zasugerowaliśmy, że z odbiorem jest problem. Ogólnie może powiem, że jak to wygląda z ocenami. IMDb 3 i 3 na 10. Filmweb 37 i na 10. horrorcom.pl 3 na 10 recenzja na film Filmwebie zaczyna się od słów, recenzja redaktora Łukasza Muszyńskiego zaczyna się od słów porę mroku w umyśle miał chyba scenarzysta, gdy tworzył tę poronioną historię. Świetna komedia. I co ciekawe, tak jak na Filmwebie często w sumie społeczność kłóci się z redakcją, tak, i te... no neguje te wszystkie recenzje, ocenia negatywnie. Tak tutaj zdaniem społeczności recenzja jest pomocna w 81%, więc wyjątkowo się zgodzili. I teraz... Jak myślisz, lub też jakie są twoje odczucia? Dlaczego ten film ogląda się no nie najlepiej? No dobra, no to teraz tak poważnie, jakie mamy zastrzeżenia? Już nawet pomijając na chwilę fabułę. Po pierwsze, mhm. montaż to jest po prostu jakiś koszmar. Ja rozumiem, że twórcy inspirowali się mocno piłą i tego typu horrorami. To widać już od pierwszych napisów. Naprawdę, jak pojawia się pierwszy napis, to już widać, że to będzie coś takiego brudnego, szarpanego na zasadzie piły. No ale trochę umiaru, no ludzie, no po prostu pierwsze 10-15 minut tego filmu to jest największy koszmar dla oka i ucha, jaki widziałem. To jest najbardziej hamsko Wbijane widzowi do głowy, oglądasz horror, oglądasz horror, zapomniałeś co oglądasz, oglądasz horror. Mija 20 sekund, może przypadkiem, drogi widzu, zapomniałeś co oglądasz. To jest horror i każda scena przez pierwsze 10-15 minut, nieważne czy to jest rozmowa z. Przypadkową kobietą w ogóle z tyłka, która jest tam. Czy to jest rozmowa z, ze sprzedawcą na stacji benzynowej? Czy to jest rozmowa z kimkolwiek? Każda scena to są szarpane urywki krwawych ludzi, migawki yy, jakichś zgonów. Muzyka taka horrorowa, która, okej, okay, która no, powinna być w tym filmie, no ale powinna być jakoś dawkowana i, i jakoś... Nie, nie, nie, Co do muzyki? Co? Znów mi chcesz się. Trzy, cztery... To znaczy, nie chodzi mi o muzykę, tylko o te dźwięki, wiesz, nie? To jest po prostu co jakieś 30 sekund, nie? I to nie, tak. nawet nie tylko w scenach horrorowych. No, wsiada na kajak, kajak się poruszył i jest... A ona... O jajku zaraz spadnę! I, i, I jest efekt horrorowy. No, no to jest co chwilę, nie? I właśnie te dźwięki, które słyszeliście w trailerze na początku tego odcinka i przed chwilą to są mniej więcej takie dźwięki, jakie słyszycie w tym filmie, co kilkadziesiąt sekund. czy co. No, Ja miałem podwie. takie pomysły chwilę przed nagraniem, po obejrzeniu filmu, mówię, Szymas, choć jak nagramy godzinny podcast, to powrzucamy w ogóle tak losowo co jakieś 20-15 sekund taki dźwięk. No, no to wy byście w tej chwili słuchacze już, myślę, już by chyba nikt nas nie słuchał w tym momencie, no a tutaj 15 pierwszych minut filmu to jest właśnie coś takiego. Nie wiem, co kierowało osobą montującą to. Po prostu chyba to jest tak, jakby ktoś się pierwszy raz dorwał do amatorskiego montażu i, i chciał koniecznie wykorzystać wszystkie możliwe horrorowe triki, jakie w ogóle posiada w swojej montażowni. Właśnie te przebitki na ciała w randomowych, przypadkowych miejscach, te dźwięki, etc. Ja się zastanawiałem, o co chodzi z tym wszystkim, tak? dlaczego to tak wygląda. Ja doszedłem do wniosku, bo... Twórcy właśnie mówią, że działają świadomie, że kreują polskie torture porn i myślę, że słuchacze mniej więcej wiedzą, co to jest. tak? Właśnie Piła, Hostel, Frontiers, etc. No to jest, tak jak nazwa wskazuje, torture porn albo gorno, czyli połączenie gor i porno. Musi być dużo cielesności, przemocy, trochę scen sugestywnych seksualnie. Przy czym, co jest istotne, ten gatunek z definicji właśnie ma nie dawać jakiejś hedonistycznej radości, tak, że o, ciała, flaki, etc., tylko ma ukazywać kruchość ludzkiego ciała, delikatność i ma wzbudzać raczej negatywne emocje, ma wzbudzać u widza niepokój, jakieś uczucie zmartwienia, lęku też, no bo w końcu to ma być film grozy. O tym na przykład Eli Roth mówił w wywiadzie na temat Hostela Dwójki. Mogą być też inne funkcje tego podgatunku, ale co jest ważne, no, trzeba go kręcić świadomie, a on um, tutaj, ja mam wrażenie, że twórcy w ogóle nie zadali sobie trudu, żeby zrozumieć, co to jest za podgatunek, tylko tak pomyśleli, ej, wiecie co? U nas nie kręci się chorego, to chodźcie nakręcimy, chorego będzie trochę kasy zgadniemy. No dobra, spoko, ale to, co, jakieś duchy, widma, medium, nie, nie, to już było, chodźcie nakręcimy coś nowego, co tam jest na zachodzie? No jakaś piła była. O, no to nakręćmy takie coś, torcze porn. I potem po prostu, nie wiem, sprawdzili komentarze na filmwebie i na ich podstawie chyba zaczęli to kręcić, bo wykorzystali tak naprawdę, co wykorzystali? Tę brudną stylistykę? Bo scenografia w sumie spoko, mm -hmm. nie? Te opuszczone fabryki, to miasteczko opustoszałe, rozpadające się budynki, podziemia szpitala psychiatrycznego, wszędzie widzimy brud, rdze, kurz, pył. Filtry kolorystyczne, taka brudna zieleń, ewentualnie brudne błękit, jakieś odcienie żółci, pomarańczu, brązu i te okaleczone ciała wszędzie, przecież pacjenci szpitala czy nawet przypadkowi mieszkańcy Dolnego Śląska wyglądają po prostu jak zombie oni pomyśleli, ma być brudno, tak? Tylko, że i... No i To może nie razi w drugiej połowie filmu. To nie razi już aż tak, jak oni są w tym psychiatryku i w tych podziemiach. To nawet wtedy ten montaż aż tak nie razi i ta muzyka. No ale kurczę, film musi mieć jakiś wstęp, a my mamy przedstawienie bohaterów. Mnie jakoś tam, wiesz, nie odrzucało to, że ci bohaterowie są debilami, bo no, no, w takich filmach bardzo często nie są debilami, są wkurzający. I to, że ta laska się drze, ojejku, dajcie mi skręta i, i że ona jest w ogóle jej postać jest tak głupia, że się w palenie mieści to nie odrzucała, ale wiesz, ten wstęp powinien ale być Ale by straciła ten, głowę a ten, na A ten, ten imprezowy wstęp jest, jest napakowany bardziej elementami horrorowymi, właśnie tą brudną stylistyką i tymi dźwiękami, niż, niż później, mam wrażenie. No, podjeżdżają na stację benzynową, to ja nie wiem, czy ktoś sobie włączył tam jakiś trailer Zły Skręt, czy tam jakieś, jakieś inne Drogia tego typu, osób. gdzie i zobaczył, że są mutanty, no to stwierdził, że sprzedawca na stacji benzynowej koniecznie musi nie mieć oka, jak zombie, mieć rozoraną twarz, no bo tam wszyscy mieszkańcy tacy są. No właśnie, ja się śmiałem, że tutaj, że statystyczny z Dolnego Śląska, według tego filmu, to na co dzień chyba odgrywa zombie w The Walking Dead. i tak właśnie no, wyglądają, to są statyści, oni tylko schodzą z planu The Walking Dead, idą do domu na Dolny Śląsk i potem wracają do serialu. I na pewno to są przypadkowe osoby. Oni jadą przez miasto, wszyscy jacyś porani, bruzdami, pokaleczeni. Facet, który wynajmuje kajaki, to właśnie oka nie ma. W ogóle wygląda, jakby z grobów stał przed chwilą. Ale właśnie to jest pierwsza rzecz. Ta bezmyślność w kreowaniu tego świata audiowizualnie, nie? Bo i audio, i wideo są przegięte. A druga sprawa to problem z tym, że no Torch to jest przemoc też, tak? Sylistyka gore, ukazanie tego ciała, etc., i w tym filmie niby jest trochę tej przemocy, ale to w ogóle nie jest to, że po pierwsze ta przemoc to jest nieuzasadniona, jest totalnie bezsensowna i to dosłownie. Mamy Niemca na przykład, który po prostu dusi jakąś młodą osobę, która zresztą jest mu potrzebna teoretycznie. Dusi ją, potem pyta się, jak się nazywa, ta osoba odpowiada, a ten nagle puszcza tam jakiś drut, który trzymał naszej tej osoby i strzela jej w łeb i stwierdza denerwował mnie. Z no tego, jak w ogóle go łapali, żeby go zastrzelić potem. Zresztą ten Niemiec nie wiadomo po kolegach, w ogóle tam chodzi. Nieważne. Potem ten Niemiec zabija jeszcze sześciu pacjentów ma tego szpitala. No, jakiś w, ogóle... w ogóle ona, Bo oni krzyczą, bo zostali wypuszczeni i ta lekarka mówi mu, weź się tym zajmij. On wychodzi i zaczyna do nich strzelać. <śmiech> <śmiech> tak, po prostu. Jeszcze ta scena, to też jest zresztą zabawna scena, jak to zostało nachycona, ale no nieważne. On po prostu strzela do tych osób i to jest właśnie pierwsza sprawa. To nie ma żadnej logiki. Wiecie, w pile ta przemoc, no jest jakiś. System wartości Jigsawa, a każda kolejna osoba popełnia pewne czyny, bo chce przeżyć. tak? I to jest jak gdyby smysł przetrwania. W hostelu mamy tych sadystów, którzy realizują swoje straszne, sadystyczne fantazje i mamy osoby też, które chcą przeżyć. We Frontiers mamy tych radykalnych kanibali, nazistów, którzy chcą sobie przyrządzić posiłek i tych ludzi, którzy też chcą po prostu się uratować, etc. A tutaj Niemiec chodzi i strzela bez sensu. I właśnie druga sprawa, strzela. Tutaj w ogóle nie ma stylistyki tak naprawdę gory, tylko to jest jedna no... śmierć yy, taka chyba właśnie y, tą piłą malutką tarczową do, do trepanacji. Ale oni to... jakieś trzy sekundy. A, przez... Nawet tak. nie. To, to jest migawka. Ale to też właśnie, to, to są za szybkie sceny. W ogóle zero jakiegoś wyczucia, zero jakiejś estetyki tutaj. To jest po prostu strzał, strzał, strzał. Tu ktoś się nadział na piłę, tu komuś coś się wbiło w oko i te wszystkie sceny trwają właśnie po kilka sekund. To bardziej przypomina sceny z filmu akcji. A nie ale, z ale golizny w tym filmie nie ma w ogóle chyba, nie? Znaczy ja nie wiem, czy to jest prawdziwa golizna. Tam chyba gdzieś pierś widać. W coś no, tak, mi się wydawało, ale już nie wiedziałem, czy... Ciała w akwarium. To znaczy, absolutnie w tym to nie, nie, nie traktuję jako jakiś szalony minus, no ale. ale bo to, no, minusów, minusów to mam tutaj sporo. Mam cały kosz minusów do wybierania, także nie będę już traktował jako minus, że cycków nie ma, no ale bo, bo chodzi mi o to, że wspomniałeś właśnie o, o, o gatunku, że to jest połączenie e, cielesności i przemocy. Tak, i kolejny problem, ten film nie straszy. I nie chodzi o to, że każdy choregark musi straszyć, tylko o to, że jak ktoś stosuje stylistykę torszek porn, to ona powinna wzbudzać nas pewne emocje. A Tutaj, jak wam czytałem ten wstęp do recenzji z filmwebu, świetna komedia. Problem polega na tym, że właśnie ten Film przez swoje absurdy staje się zabawny. Znaczy, zabawny. On wywołuje w nas tak sprzeczne emocje, to jest taki dysonans poznawczy. Bo wiecie, widzicie ten brud, co chwilę słyszycie te dźwięki, które. Te dźwięki powinny albo się pojawiać w jumpscaresach. Bół niespodzianka, skaczcie albo zwiastować coś strasznego one się pojawiają bez przegry, bez przerwy. katują was i wasz mózg źle reaguje na to bo po prostu ja jestem przyzwyczajony także jak słyszę coś takiego, to zaraz coś się stanie zaraz podskoczę zaraz coś krzyknie, zaraz coś kogoś załatwi a tutaj nie, to się pojawia i pojawia, i pojawia, i pojawia tak samo ten obecny brud z jednej strony brud, a z drugiej strony Niemiec denerwował mnie, piw, paf i, I drugi cytat ulubiony z Niemca, Mando. Nie mogę, bo moi uczniowie to usłyszą. Teraz utnę nos, mała polska kurwa. Ten bohater to w ogóle, to jest jakaś pomyłka. To jest w ogóle, ja nie wiem skąd on się tam wziął i jaki był cel jego istnienia w tym filmie. To był koleś, który chodził i robił tak głupie rzeczy. Właśnie strzelał do ludzi, gadał cały czas, zabijał przypadkowe osoby. Jest jedna scena, w której on strzela do ducha i ja do teraz nie wiem o co chodziło z tym duchem pojawia to się jest duch. duch, on zaczęła do niego strzelać i w ogóle jest operacja on wchodzi do, do sali patrzy duch i to taka idzie postać, która miga i zaczyna do niego strzelać taka pada na glebę, on tam strzela i nagle mówi halucynacjonem, rób swoje czy coś takiego ale to nie jest duch, to jest diabeł. On mówi, że to jest der Teufel. A w ogóle to jest tam szatan. W ogóle Stop. koniec tego bohatera, nie wiem, my, my cały czas się zastanawiamy, co tutaj w tym filmie jest spoilerem, bo, bo tak naprawdę nawet jak powiemy wam wszystko, to, to ciężko powiedzieć, czy zaspoilerowaliśmy, bo ktoś inny ten film może zupełnie inaczej odebrać i powie nam, kurde, głupi jesteś, to nie o to chodziło w tym. Ale koniec tego bohatera to już jest w ogóle... Yy, jak on strzela, jak tam zostaje zabity, znaczy postrzelony w brzuch taki jeden z jego tam mięśniaków. I on sobie nic z tego nie robi. A ten do niego, ten Niemiec mówi, rób swoje dalej. Zakłada ten kask na głowę, co to ma go prądem radzić. A Ma mu a, przeszczepić duszę. A temu tam krew z brzucha chlapie. A ten rób swoje. On włącza ten prąd i umiera. A ten z tym kaskiem w głowie i ten no prąd bo, go trzepie. A później Bo się on znajduje, umiera i jeszcze wzmacnia napięcie, nie? A później się znajduje w zupełnie innym miejscu, nie? Nagle przy drzwi, Tak, ciało się teleportuje. W ciągu sekundy. No, postać ta jest kompletnie nie zrozumiają dla mnie w ogóle elementem filmu, ale właśnie do tego odniosę się do tego co mówił Szymas. Po pierwsze, absolutnie ten film nie straszy i to jest też spowodowane tym, że twórcy od pierwszej sekundy nachalnie nam wciskają, że to jest horror. Jeżeli my przez pierwsze 15 minut, które ma być wprowadzeniem i przedstawieniem postaci, mamy co 20 sekund element horrorowy, to potem jak faktycznie przychodzi horror, no to już pff, Pff, to wygląda ładnie właśnie po tym, ale pff, i, i właśnie tego typu choreu nie musi koniecznie straszyć, ale powinien właśnie, tak jak Szymas powiedział, jakieś emocje budzić, chociażby ob, jakieś obrzydzenie, jakoś odpychać od siebie, a tutaj tego w ogóle nie ma. No jest ta brudna stylistyka, ale to jest wszystko. Ale najbardziej od tego filmu odrzuca... Całkowity, całkowity, absolutny brak jakiejkolwiek logiki, całkowity brak jakiegoś sensu w przechodzeniu ze sceny do sceny. I ja jestem w stanie naprawdę bardzo wiele zaakceptować. Ja jestem w stanie wyłączyć myślenie i cieszyć się filmem naprawdę głupim. No, Wiele horrorów jest nielogicznych i ma naprawdę no, no, no, skrajnie głupią całą linię fabularną, ale tutaj y, ta granica została przekroczona bardzo mocno. Tutaj to jest po prostu y, zlepek scen, które ja nie wiem, czy one miały być w ten sposób sklejone, czy nie. Czy to są jakieś pięć wersji filmu, które ktoś złożył w jedną, czy o co chodzi? No po prostu y, ten film można by naprawdę włączyć oglądać, pauzować i rozmawiać o każdej scenie, bo każda scena jest nielogiczna. Ja dzisiaj do Szymasa mówię, kurczę, tak po połowie, nawet nie jest tak źle, no, jakoś tam wyłączyłem to myślenie, jakoś to idzie i, i, i ten, a jak, zaczę, jak zaczęło się ta akcja bardziej wygryzać cała ta intryga wyszła, to mówię no, no, no to wiesz co, skoro już tak poruszyłeś kwestie fabuły, logiki, intrygi mówiłeś trochę o postaci Niemca i tak dalej, to ja myślę, że to jest idealny moment, aby pozwolić Niemcowi wyjaśnić naszym bohaterkom mniej więcej na czym polega to przeszczepianie mózgów, w ogóle co się stało z Adamem o co chodzi w tym filmie, co? Dajmy mu to. No, może, może tym razem zrozumiem lepiej. Obudka. Rozpójrzcie mnie, słyszycie. Nie wierzę! jedzie, Pożaujecie, je Macie mnie rozwiązać cholery. To jest zain befele. Ja tylko nie pierdolę o przelewaniu wiedzy z mózgu do mózgu. Znaczy odmóżcie tylu ludzi. Co zrobiliście z moim bratem? Słyszysz? Co zrobiliście z Adamem? To był ten da bruder. Twardy, braciszek. Zaczekaj. Pythagoras. Pitagoras. Przywiozł Egiptu. Tajemnice. Przechodzenia tuż do innych chciał. Sado zabili Menschen genauso dumm wie ihr. Da war auch Platon, auch ein Philosoph. Popolsku. Platon, Ratowas, Sokrates, kaza go Schmerz. Zamiast Strocizne, Zikute, da Dura uwalnia, dużo Co To, to na gówno? Bawo, dum kopf. Potem zajęli się tym ujenoczy. Palili ich na stosach. Templariusze... Szkoda czasu! Czego tam nie chcecie? flucht! Zrobię was bogate. Bardzo bogate. Niczego wam nie zabraknie. Milion dolarów. Ci! Daj! Gdybyś sobie w psycholu! Kupcie mnie. Pieniądze są w moim laden, w moim sklepie. Wystarczy pojechać. Idziemy? Ja Więc tak. <laughs> Oj, ten von Kirchhoff to jest po prostu. Von Kirchhoff. <laughs> Von Kirchow. do niemieckiego wrócimy do niemieckiego ja jeszcze wrócę, bo będę miał tam kilka Spoko. pytań do ciebie y w każdym razie słyszeliście Sokrates Platon, Pitagoras, Templariusze Templariusze no. <laughs> Pitagoras przywiózł to z Egiptu <laughs> Ja sobie pomyślałem, że w tej scenie reżyser Grzesiek po prostu otworzył encyklopedię i losowe hasła wybierał. No to jest na zasadzie takie, jak ja byłem w podstawówce i chciałem napisać jakieś opowiadanie, to też mi się tak zdarzało, tak, tak, takie durnoty właśnie, może nie aż tak, tak. No, aż tam da taki Wybierz pięć przed... słów i połącz, nie w no, jeden tekst. No. no dokładnie, tutaj tak to chyba wyglądało. I wiesz co, ja myślę, że musimy teraz trochę odsapnąć i pozwolił chwilkę pomóc Jankowi może. Co? O Janek, Janek, no bo Kubie średnio poszło, Abyś go tam klepni, bo jakiś taki nieprzytomny słab. Janek! Janek! Chodź, chodź, chodź na chwilę. Bo problem mamy. Siemka Janek. Słuchaj Jasiu, jesteś w obsadzie tego dziwnego tworu. Może na początek powiedz nam, kogo ty w ogóle grasz? Cześć, jestem Janek Wieczorkowski. W porządnym roku grałem postać, która nazywa się Adam. Mhm. Mm Okej, okay, a Czym tak właściwie jest dla Ciebie ten film? Czym dla Ciebie jest pora roku? Pora roku to dla mnie film z gatunku horror realistyczny, którego historia może się wydarzyć tu i teraz. Pojedzmy 300 km od Warszawy, gdzieś na pustkowiu. E, serio? To chyba nie zaczytałeś scenariusza do końca, ale, ale mniejsza z tym, spoko, spoko. Może powiedz nam coś o fabule. Spytaliśmy Kubę, ale tak średnio nam to wszystko wyjaśni, może Ty nam to trochę lepiej wyłożysz. Cztery młode osoby wyruszają na prowincję, gdzieś w tajemnicze miejsce gdzie jest opuszczona fabryka i w ogóle jest jakoś tak dziwnie mrocznie mm -hmm. wyruszają w poszukiwaniu um, brata jednej z, z postaci która to postać czy grana przeze mnie zaginęła mm -hmm. nie odzywała się przez rogi po roku się e, e, parku się odnajduje no i co dalej? serię się ociera o wątki SS przed wojny, o, z czasów okupacji o wątki okultyzmu wędru, wędrówki dusz to jest gdzieś tam tu mocnym, ważnym tłem dla historii, która opowiada o poszukiwaniu mojej osoby. I się spotykamy z, z czymś, co stopniowo do, dochodzi do, do, do widza, i na końcu widz może, może doznać jakiegoś tam małego szoku, że, że akurat to się tak wszystko potoczyło, a nie inaczej. Czyli zwrota akcji i zaskoczenie dla widza czyli coś, co. Ta tajemnica, która, którą osnuta jest ta historia, jest najważniejsza. Aura była tyle niesprzyjająca, że sprzyjała obrazkowi całej atmosferze filmu, natomiast no, można było popaść. Mam depresję. Wiesz, ja myślę, że ten film to ogólnie potrafi wpędzić w depresję. Listopad, nie jest fajnym okresem. Wilgoć, zimno, deszcz, śnieg, nie wiadomo co jeszcze, ponuro, nie ma słońca w ogóle, generalnie w jakichś jaskiniach, w jakichś podziemiach większość czasu Ach. młodzi widzowie, Janek Wieczorkowski zaprasza was bardzo serdecznie na film Poram Roku nie siedźcie w domu, nie czytajcie głupich opinii na temat tego, że w Polsce nie da się zrobić horroru otóż da się zrobić i tego przykładem jest Poram Roku można się pobać, myślę, że będziecie czekać z zaciekawieniem na koniec filmu a koniec jest ciekawy. Właśnie kochani, nie czytajcie głupich opinii, słuchajcie zamiast tego nawiedzonego podcastu, u nas koniec też będzie ciekawy. A tobie Janku, no cóż, dzięki za dzisiaj. Trochę odpłynąłeś, tak jak Kuba, nie wiem co ją tam dawali na planie. Co i nie będziemy już tego ciągnąć. Idź sobie spać, a my lecimy dalej. Dobrze, to może wróćmy do tego przechodzenia. No właśnie, dobrze. kurczę, no... Ja, ja nie wiem nie wiem w ogóle, Aha. jak ten film ugryźć w ogóle, jak o nim gadać, bo my byśmy mogli tutaj, tak jak mówiłem o... o ale dobra, dobra, poczekaj, skasuj to wszystko. przebudzenie, Przechodzenie. To przechodzenie... Kurwa, no... To jest tak ciężki film do omówienia. Co, co? Serdo, co to no, jest skomplikowanego? Bo nie prostu... no, bo patrz, weź mi wytłumacz. Kurde, ale jak my się zaczniemy tak wgłębiać w, weź mi wytłumacz, to wiesz, do czego to dojdzie, nie? No ale dobra, skoro jest to sedno filmu, przechodź. Słuchaj, jeżeli ktoś słucha naszej rozmowy o porze mroku, to musi być na to gotowy. A Jezus, może będziesz miał cięć okrutnie w tym odcinku. Ja tego nie będę chciał, ja dopuszczę jak. <laughs> <laughs> Patrz, dobra, przechodzenie. Na jakiej zasadzie ono polega? Weź mi to wytłumacz. No, po pierwsze, oni wybierają młodych ludzi. Ale na jakiej zasadzie to robią? Oni twierdzą, że mózg nie może być skażony. I zabijają kilku z tych młodych ludzi. Czemu oni ich zabijają, skoro ci młodzi ludzie mogliby się przydać do innego przenoszenia? To jest pierwsze moje. Ten Stara Niemka chce chyba wybrać tę blondynę, dlatego że ona wygląda tak jak... Ta stara Niemka wyglądała w młodości, ale tego też nie jestem do końca pewien. Gdy chcą przenieść starą Niemkę do Blondyny, to wyciągają piłę tarczową do trepanacji i chcą jej ściąć całą kopułę czaszki. Czyli, czy przechodzenie ma wyglądać tak, że przenosi się mózgi? Normalnie tak wyciąga z głowy i je przenosi w brudnej, starej, portzewiałej fabryce. Bo na przykład, gdy potem stary Niemiec chce się przenieść w ciało Kuby, Wesołowskiego, to zupełnie inaczej. To nakłada sobie na głowę taki, taki jak do tortury jakiś science fiction kapelusz czapkę taką metalową i, i się prądem trzepią po głowach, czyli zupełnie co innego. Potem nagle widzą ducha, czyli zakładają chyba, że to się przenoszą dusze w, w postaci takiej, ale w tym samym czasie robią te trepanacje, więc yy, ja już chyba zadałem pytanie a ja myślę, że w tym momencie każdy zdrowy słucha, słuchaczy rzucił słuchawki wyłączył laptopa w komputer. i czy... to jest tylko jedna setna tego filmu a to wszystko przywiózł Pitagoras z Egiptu, a Templariusze palili na stosach. Tak, i teraz trzymają ludzi w tym zielonym głównie. O, o, dobrze, że mi wspomniałeś Druga rzecz. Było powiedziane, że jakiś płyn. No, więc po to trzymają tych ludzi w tym zielonym głównie, bo to jakiś płyn pomaga w przenoszeniu. No więc płyn, prąd czy trepanacja? Czy duże w postaci duchów? papierkami, inne inne No, ale masz cztery rzeczy dotyczące jednego motywu, który to jest to, co ja mówię, to wygląda jakby ten film był nagrany pięć razy, jakby mieli pięć różnych wersji i ktoś przez przypadek te pięć wersji wmontował w jeden film. Znaczy... A jeszcze w połowie nie, w ogóle... dyrektor szpitala mówi, nagle zaczyna wypuszczać wszystkich więźniów i mówi, powiedzieli mi, że nikt nie zginie. Jak już kujwa połowa ekipy zginęła tylko w tym filmie, a to od roku trwa. Tam w szpitalu przecież było chyba ze stoczaszek. No na, na dole, w piwnicy, w ogóle to całe miasto jest w to zaangażowane, policja jest kupiona, wszyscy szpital, miasto, mieszkańcy nawet pewnie ten co wypożyczał kajaki i pewnie też na stacji benzynowej ich kierują, bo to zawsze przyszło musi być ktoś na stacji benzynowej i my tylko teraz mówimy o głównej osi fabularnej jeszcze do tego dodajcie to że przejścia pomiędzy każdą w zasadzie sceną są nielogiczne kompletnie ludzie znajdują się tu a nagle znajdują się gdzie indziej możemy podać ten genialny przykład tutaj tej wyspy co? już o, o tym trochę zaczęliśmy no no, to już mówiliśmy nawet o tym no. ale bo to jest epickie, bo nasi bohaterowie w kajakach płyną na tę wyspę, gdzie jest ta fabryka nie wiadomo skąd wiedzą moje jej istnieniu ale no, dopłynęli tam wypożyczyli kajaki od człowieka zombie bez oka ten człowiek potem przebił opony w samochodzie i oni wchodzą do tej fabryki tam sobie po niej podróżują i w tym samym miejscu, gdzie przed rokiem coś wciągnęło w sufit kolegę tego zaginionego Adama, nie jego, tylko jego kolegę i go tak wciągnęło, że mu zostało tylko palce i krew, to teraz coś wciąga przyjaciela Kuby Wesołowskiego. Wciąga go, ale cała trójka się na nim wiesza, jakoś go tam ratują, spadają na dół, no i wychodzą z tej fabryki. W ogóle nie spieprzają, gdzie pieprzy rośnie, tylko wychodzą. Wychodzą i mówią, o kurde, ktoś ukradł nam nasze kajaki. Co zrobimy? A wtedy Kuba Wesołowski Mamy wódę, będzie ognicho. No. <laughs> I go spalają w ognisko. ognisko. I siedzą przy tym ognisku i nagle podchodzi koleś w garniturze. Kompletnie z dupy. Tak. A, Nie wiadomo a są na wyspie. Odcięcie światła. Nie wiadomo skąd. Podchodzi do was w środku nocy, w lesie, koleś w garniturze i siada. No to... Dajecie mu to. skręta, nie? Dajecie mu skręta, nie uciekacie, nie, nie boicie się, dajecie mu skręta. Koleś bierze bucha i nagle zaczyna mu z nosa, buzi, oczu tryskać krew, on pada i krzyczy <grym> i cały zachlapany krwią. <grym> I w tym momencie. Nasi bohaterowie zaczęli uciekać i sekundę później byli przy aucie, która jest przecież poza tą cholegną wyspą, oni nie mieli kajaków. No, dobiegli do samochodu, czyli tak naprawdę już mogli odjechać, ale okazało się, że nie mogą odjechać, bo opony są przebite. Jeszcze Ślązak bez oka zaczyna do nich strzelać ze strzelby i wtedy jakimś cudem oni się rozdzielają, bo w każdym chogorze trzeba się rozdzielić, jak jest się grupą. Jedna bohaterka biegnie przez miasto, nagle staje się dzień i jak już skończyła biec, to się skapna, że ma telefon i próbuje gdzieś tam zadzwonić i w tym telefonie jeszcze znajduje jakieś dziwne filmiki z sk katowania zwłok, czy coś takiego. No. no. A reszta bohaterów jakimś cudem trafia do podziemi tego szpitala, ale nie wiemy jak. No. Tak, i my nie żartujemy. My, my tego nie wymyślamy teraz na biegu, tak? A porobimy sobie z was jaja. Nie, to się dzieje w tym filmie. <śled> A wracając do twojego wcześniejszego pytania jeszcze, z tym mózgiem, ja myślę, że mamy tutaj tyle wizji, bo Adam, czyli bohater, który zorganizował cały ten proceder, chce robić w jajo Niemców. No to to już taki dość ciężki spoiler. Przez jest. to rażenie prądem. Niemcy natomiast wierzą, że to jest okultystyczna, nazistowska metoda po prostu na nieśmiertelność i widzą diabła w tle, Lekarze myślą, że to jest po prostu kolejny poziom medycyny i dlatego tam badają tych ludzi, wstrzykują im tam coś, tam właśnie kroją im czaszki, etc. A w tym wszystkim w tle jest przecież jeszcze mafia w tych czarnych skórach i ona ma pewnie jakąś jeszcze swoją inną wizję i dlatego to jest tak porobane. Wiem, że to i tak nie ma żadnego sensu nadal, ale... Czyli ci w czarnych skórach to jest mafia. No chyba tak, no a kto, kto to... A przecież Japoniec w pewnym momencie ma, ma wybrać, ten Azjata ma wybrać spośród trzech ofiar, a nagle kieruje palec na kolesia w czarnej skórze ochroniarza i mówi, że ja chcę tego. I oni go zgarniają wszyscy, a ten krzyży, nie, nie, ja przecież ja nie I, i, i bierze hmm. jego, czyli bierze mafiozę jakiegoś. Yy, znaczy, no mafiozę na no, jakiegoś mniejszego pewnie, no, tak. Jakiegoś pionka. Tak, który tam miał tylko pilnować tych, ale że spodobało mu się jego ciało, chce być w jego ciele, bo przypakowany facet w skórze, tak, no to go bierze. Okej, okay, czyli tak w skrócie, w skrócie. We teraz już nie poprawia, nawet jak będę robił błędy. Czwórka znajomych trafia do fabryki, nieważne jakim zbiegiem okoliczności. Ta fabryka jest jakoś tam połączona ze szpitalem psychiatrycznym. Tam okazuje się, że są przeprowadzane eksperymenty przenoszenia duszy z ciał młodych do ciał starych i na to są ściągani różni starzy ludzie, głównie Niemcy, którzy się na to decydują. I nasza czwórka bohaterów, tam piątka czy szóstka już w zasadzie, bo czwórka to jest ta podstawowa, do tego dochodzi Karolina z Poprawczaka i do tego dochodzi jeszcze Zolo z Psychiatryka. Sobie biegają, biegają i biegają, no i tak mniej więcej biegają, biegają cały film, część z nich ginie, reszta biega i biega. I właśnie wtedy dochodzimy do tego finału, który już nam troszeczkę zdradził przed chwilą Szymas. Mogliście naprawdę tego nie zauważyć się pogubić w tym całym chaosie. To już jest taki teoretycznie dosyć ciężki spoiler, ale myślę, że jak nas już do tej chwili słuchacie, to... Jaki spoiler? No spoiler, no okazuje się, że Adam, ten zaginiony brat, ten, ten sprzed roku, Całą tę idrygę wymyślił. Mando przecież nikogo to nie zdziwi. Nawet Aśka, która go szukała przez rok, nie zdziwiła się, wyszła z psychiatryka, patrzy. O, Adaś! Przytuliła go. Jo, To jest po prostu... Wychodzą ranni, przed psychiatrykiem stoi Adam z odpalonym samochodem, a oni... Oni do niego podchodzą, ona go tak takiego tam misia, takiego tulaska, ale to nie takie, o co się daje wiecie, odnalezionemu poroku, zaginionemu bratu, tylko takiego, co, no co ja no, mogę koledze dać, którego tydzień nie widziałem, nie? Wchodzą do samochodu, on odjeżdża z nimi tam, jadą se, jadą, a on nagle tam pff, się obraca, pff, strzela do, do Zolo, do, do, do świra. Yy, zatrzymują się. W ogóle z tym zakończeniem to my mieliśmy teraz też, kto w tym w ogóle, w tej intrydze siedzi? Kto ten arcyplan wymyślił? No bo każdy to ma w dupie. On strzela do, do tego psychopaty i tylko Karolina, ta z poprawczaka, blondyna, zaczyna uciekać. A jego siostra siedzi pff, Kuba Wesołowski, który nam tak szalenie tutaj ciekawie opowiedział o tym filmie, siedzi. Pff. Jeszcze to można wytłumaczyć teoretycznie tak, że Kuba przed chwilą dostał dość silną dawkę elektrowstrząsów na mózg, więc może nie do końca łapie, co się dzieje, a z kolei... Chyba do tej pory mu jeszcze szkodzi. A z kolei ym, Asia jest, jest jednak siostrą, więc może, więc wiesz, ma jakiś tam większy próg tolerancji i wybaczania, więc a tam zabił Zolo, tam. Pst. i idą i wtedy ten Kuba bierze tą blondynę Karolinę do, do za za szmaty idziemy idziemy Karolina idzie obok niego z bronią w ogóle skierowaną w... Nie Karolina, Aszka, siostra idzie z bronią skierowaną w Karolinę. Kuba wieczorkowski ta muślina cieknie i Kuba Wesołowski... Jezus Mary, ja nie opowiem tego dzisiaj. Kuba Wesołowski idzie, ta muślina kapie i ten mu mówi idź po worki! Kuba idzie po worki, nie ucieka w ogóle za jakiś czas wraca, przynosi a ten do niego strzela kompletnie z dupy i go zabija. I... I teraz ten cały arcyplan, nie wiem, czy ja go mam tłumaczyć, czy ty, bo ja się za mocno już Dajesz, dajesz, dajesz. i on tłumaczy tej Karolinie z psychiatryka, że to on wszystko wymyślił, że ci, oni wszyscy są podstawieni, kupieni, nie wiadomo, czy biorą w tym udział, czy oni w ogóle są świadomi, ci lekarze i ci policjanci, czy nie, czy on ich wszystkich zrobił w konia i nabrał, że faktycznie jest metoda przenoszenia duszy. Pitagoras przywiosłem z Egiptu, a Templariusze palili na stosach. I, i to on to wszystko wymyślił, i zgarnia od Niemców milion za przeniesienie duszy, gdzie tak naprawdę nie przenosi, tylko ich tam nie wiem, czy on ich zabija, czy chyba za, no, zabija. Zabija. Zabija. A, zabija ich i inni Niemcy znów przyjeżdżają i chcą, żeby im przenieść też duszę. I, i, i jest to tak absurdalny wymysł, tak absurdalny plan, że tak naprawdę nawet jeżeli fan horroru z bardzo nisko położoną poprzeczką, jeżeli chodzi o, o w ogóle czepianie się takich bzdur, to w tym momencie po prostu ten film można by obejrzeć pewnie jeszcze pięć razy, analizować pod tym kątem i go nadal nie zrozumieć, jak to zostało w ogóle wszystko przeprowadzone, ta cała akcja. Y y y a <laughs> ale wiesz, bo ten pomysł wyjściowy to dla mnie nawet ma sens, tak? Robisz po prostu Niemców konia, że oni przyjadą, no tak, no ale, i my im... to ale nie czekaj, czekaj. No. Ale właśnie, i umawiasz się po prostu, wiesz, zbierzesz mnie na przykład, zgarniasz jakiegoś starego Niemca, mówisz, że go przeszczepisz we mnie. I po prostu podłączasz nas do automatu, mnie dajesz jakieś lekkie wstrząsy, nie wiem, gdzieś w nogi, w palce, żebym się trząsł, przecież nie w głowę. Ja tam się trzęsę, krzyczę to, a tego Niemca po prostu zabijasz, tak? I zgarniamy milion, dzielimy się po połowie, lecimy dalej, tak? No tak, nawet, Ale na, właśnie, o... nawet moglibyśmy to nagrać i pokazywać kolejnym Niemcom. Patrzcie, to faktycznie działa. I ja wstaję i mówię Ja, yeah, wiecham nas geszaft! ja, ich in diesem neuen krepa. No. Ja, on no, za... I tak dalej, i tak dalej. Nie, nie trzeba by zabijać wszystkich z psychiatryka, tak. nie trzeba by zabijać w ogóle Ale przypadkowych te... różnych ludzi. I ten koleś ponad rok nad tym pracuje. Jakiegoś swojego kumpla tam zaciągnął i pozwolił go zaciukać chyba. W ogóle, w ogóle zorganizował... pozwolił go zabić? No już miał wcześniej ludzi? Tak. Zorganizował całe miasteczko. Jakichś tych lekarzy kręcą jakieś filmiki, pierdoły, diabli wiedzą po co nas po prostu kręcić biznes, to Robi jakiś wielki szum wokół tego wszystkiego I jeszcze teraz może powiedz o tym, jak chce przekonać Niemców, no właśnie, że to no działa. No właśnie, to jest już po prostu, to jest już gwóźdź do trumny, to jest coś, co dobija po prostu, co w tym momencie to już nie sposób nie płakać ze śmiechu, bo on nagle stwierdza, e nie, oszukałem cię jak już się tam przywiązał do łóżka wcale nie zrobimy tego tak jak mówiłem że, że ty wstanie się pojeść coś po niemiecku ja ci podetnę żyły ty umrzesz, ja to sfilmuję, puszczę od tyłu i pokażę Niemcom, że ożyłaś ty umrzesz ja to sfilmuję, puszczę od tyłu i pokażę Niemcom, że ożyłaś no to można po prostu se ustawić chyba jako budzik po prostu i się budzić z wesołą miną codziennie ale to, to, to jeszcze nie jest koniec przecież tej sceny, bo on po chwili podcina jej żyły, zaczyna kręcić i rzuca, chociaż psuje sobie tym samym nagranie, ale on krzyczy do niej, umiera i szybciej, bo mi bateria pada. No, on <grym> tam później pewnie dźwięk pod to podłoże, bo tam różne rzeczy mówi w tym czasie, no ale sam fakt w ogóle, że że ma baterię rozładowaną, nie? I mogłaby mu paść Cały rok, nie? Pracy, Mogłaby mu paść bateria i w dupie z filmem już nie zadziała. <grym> w ogóle, w ogóle sobie wyobraź to, ten film, jak on wygląda teraz, jak ona... I on nie rób takich min, bo odstraszysz mi klientów, a babka z żyłami podciętymi siedzi... <grystanie> I teraz sobie razie, jak on cofa ten film i ta krew z powrotem z tej miski leci do góry i jej wchodzi w żyły. Ale to nie ma żadnego sensu absolutnie, bo przecież nie miał obok tej Niemki, którą by mógł nie pokazać, on że nią niby był w nią... skierował kamerę. Tak? No zanim skierował na nią, skierował na tą Niemkę i mówi o tutaj coś tam robimy zbliżenie, coś było, było to o widzisz, jedna rzecz co ja zauważyłem a Haha. Ja już byłem zezmętrzony chyba na kole Ale ja wcale nie absolutnie tutaj nie kłócę się z tym co powiedziałeś, że to nie ma w ogóle sensu. Nie, ja tylko mówię, że tam leży, ale ta Niemka, to nadal nie ma bo w ogóle Kuba sensu. Chyba przecież Niemkę przywiózł, nie? A, to może tak było właśnie, że on po mm -hmm. Niemkę wysłał Kubę. E, tak, ale. Ale to przecież ta tak Niemka została przecież... w cholerę daleko, to czy oni samochodem jechali. Ale przecież oni mogli nakręcić ten prawdziwy zabieg na górze, Też oni mogli byli nakręcić w tysiąc różnych rzeczy. To by była ostatnia <laughs> rzecz, na jaką bym wpadł w ogóle, żeby nakręcić w przypadku tego arcyplanu. A i jeszcze ta laska była istotna, dlatego że inna Niemka ją sobie wybrała. A teraz. No bo ta Niemka myślała, że. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Że ta Niemka myślała, że ta laska wyglądała tak, jak ta Niemka wyglądała, gdy była młoda. Ale nie jestem do końca pewien, czy to tak faktycznie było, bo w środku filmu jedna rzecz mi się kłóci, bo pojawia się film w filmie z operacją, na którym jest ta laska i... A skąd ona się tam. Nie, ja nie tego słuchacze nie są w stanie w ogóle zrozumieć tego, co my mówimy. Ja nie jestem w stanie przekazać swojego toku myślowego po obejrzeniu tego filmu tak, żeby mnie ktokolwiek zrozumiał. Ja go katowałem przez ostatnie. Ja w ogóle mnie zadziwia, jak ty z tym filmem na jakieś konferencje naukowe jechałeś. Ja nie rozumiem. Ja nigdy nie byłem chyba na żadnej konferencji naukowej, ale to jest tak. dla mnie zadziwiające, jak można gdzieś tam w takich kręgach analizować ten film to może do tego przejdziemy za chwilę, a teraz wiesz co, może zróbmy sobie znowu krótką przerwę, bo ja już sobie nie chcę, szczerze mówiąc. I może posłuchajmy twórców i gości. Wiecie, kochani, wpadliśmy na pokaz, taki specjalny pokaz filmu w Warszawie, właśnie poprosiliśmy o opinię Grzegorza, właśnie reżysera, aktorów, ale także po prostu przypadkowych widzów, którzy wpadli zobaczyć film. I może oddajmy im głos tutaj. Jak emocje na no, wielkiej premierze warszawskiej? To znaczy, ja już się nauczyłem, że jak nie mam na coś wpływu, to się tym nie przejmuję. Trochę, trochę się denerwowałem, ale było 15 minut, potem sobie z tym dałem radę. Mam nadzieję, że wszystkim się podobało i jest to coś nowego w Polsce, i mam nadzieję, że jakoś się sprawdzi i będą dalsze próby realizacji tego gatunku. Czapki z głów przed, przed realizacją tego, kto to wykonał, e, przed Grześkiem kuciliśmy, który, który to reżyserował. Niesamowite momenty, które, które w polskim kinie stanowano przełomem i mam nadzieję, że będzie taki więcej. Od kogo te kwiaty? Od pani Odorowicz, znaczy od kogoś od pani Odorowicz, czyli od e, A to raczej ja im powinienem dać kwiaty, bo to oni dali kasy na ten film. Mam nadzieję, że nie będą żałować. No, przepiękne zdjęcia, e, fantastyczni młodzi, młodzi aktorzy i, i bardzo starzy, także bardzo piękne, twarze ciekawe pod względem operatorskim. Momentami jest strasznie brzydko i okropnie i odrażająco. No, chyba tak musi być w horrorze. Bałaś się? Tak, były takie, były takie momenty, że, yy, że, że chwytałam koleżanki, które siedziały po boku za ręce. Także film spełnił swoją funkcję. Reżyser od początku do końca wiedział, jakby co chce osiągnąć, wiedział, wiedział od początku, w jaki sposób chce montować te sceny itd. Myśmy tego nie wiedzieli na planie, w związku z tym teraz to było dodatkowe zaskoczenie dla nas, bo myśmy zobaczyli tak naprawdę role, które w naszych głowach podczas pracy wyglądały zupełnie inaczej niż to, co zobaczyliśmy na ekranach. To było, Ja się sama dowiedziałam oglądając ten film, bo, że ta postać skończyła właśnie w taki sposób, że reżyser sam ułożył jej, jej historię. Ja myślałam, że ona się skończy inaczej. Pracowaliśmy w trudnych warunkach i było zimno i mokro i chłód i dużo biegaliśmy, naprawdę biegaliśmy przed każdą sceną, robiliśmy obowiązkowo przynajmniej 10-20 przysiadów, reżyser nas trzymał, żeby było prawdziwe, żebyśmy zapali odpowiednio, żebyśmy nie myśleli już o temperaturze sceny, żeby już nie grać, w, że nas jest ciężko, jesteśmy zdeszeni, tylko biegaliśmy przed ujęciem. jest pewna historia opowiedziana obrazem. Mnie się to podoba właśnie u reżysera, że on wymyślił sobie historię, którą opowiedział obrazem, dlatego że jest operatorem, w związku z tym robi to bardzo dobrze. To jest kino rozrywkowe, to jest film dla młodzieży. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa taki film Gunis. i on był też straszny, może nie aż tak drastyczny momentami jak ten film, ale mnie on się strasznie podobał, bo dzieci potrzebują silnych wrażeń. Takich silnych, naprawdę. One lubią się bać. To jest kwestią gustu, czy ktoś lubi ten gatunek filmów, czy też nie. Ale gra aktorska mi się bardzo podobała i zdjęcia były piękne. Świetne zdjęcia na pewno. Bardzo dobre, bardzo sugestywne. Zabierzcie mnie stąd! Jak strasznie było? Naprawdę strasznie. Mogę szczerze powiedzieć, że polecam ten film. Estetyczny, klimatyczny, e, trochę odrażający, ale takie były założenia. Według mnie to otwiera jakiś nowy, mam nadzieję, e, nowy period w kinematografii polskiej, a nuż będą nowe horrory. Wcięcia niemalże na poziomie e, podprogowym. robią wrażenie. Oświetlenie, tło Otoczka dość, dość, dość mroczna, niedopowiedziana wprowadza pewną niepewność i, i, i tutaj te efekty mogą, mogą zabłysnąć. Słuchajcie, zwracam kasę jak, e, jak się będziecie nudzić. E, obiecuję, że to dobra rozrywka w 65 minut. Trochę thriller, trochę horror, e, ale głównie dla Was. Co do zakończenia filmu... Ich zabierają rzadko, kto z nich wraca. Z tego, co oni powiedzieli tutaj, mam dwie takie wypowiedzi, które po prostu, po prostu jest to dla mnie jakiś kosmos. Pierwsza to jest y, pani, która mówiła o tym, że reżyser od początku wiedział, co chce osiągnąć. Mhm. I ja nie wiem, czy ja muszę rozwijać myśl yy, jeszcze pod tym kątem. Ale to jest właśnie przerażające, nie? Bo gdyby to był wypadek przy pracy, to spoko, a jeżeli oni do końca twierdzą, że to miało tak wyglądać. Nie, oni muszą tak twierdzić, no co oni mają mówić. Kurde, nie chcieliśmy, żeby to było takie do dupy. No nie mogą tak mówić, no. Ale zdarza się, że ktoś, scenarzysta się odcina od filmu czy coś takiego. Historia zna takie przypadki, a tutaj idą w zaparte. Ale w ogóle reżyser opowiedział tę historię obrazem, opowiedział historię w tym no, przypadku, no. to jest jakiś oksymoron, nie wiem, to jest jakaś antyteza, To, no umarłem, tu, to usłyszałem. I Grzesiu, ja myślę, że jednak ludzie z pis to dość mocno żałują tej decyzji, bo to jednak nie był film wojenny i skoro już się tak ofiarujesz, to słuchaj, to prześcij mi te 10 zł za DVD, bo które ostatnio nabyłem. Ja ci podam numer konta, odezwij się w komentarzu pod podcastem, to się jakoś dogadamy. No kurde, ja nie kupiłem, nie zapłaciłem za ten film. Najstraszniejsza rzecz, jaką tu usłyszałem, to dla mnie nie jest przerażające to, że reżyser chciał to osiągnąć, tylko dla mnie jest przerażające, że osoba związana z filmem porównuje ten film do Gunis. To jest po prostu po tej naszej godzinnej rozmowie, to jest dla mnie jak dobicie mnie w ogóle czymkolwiek nie wiem, czy byłbym w stanie w ogóle na jakiejkolwiek płaszczyźnie pod jakimkolwiek kątem zestawić ze sobą te dwa filmy. I e, powiedzenie e, widziałam kiedyś e, jak była mała taki film Gunis, to wiesz, to może powiedzieć, nie wiem zapracowana jakaś kobieta, która charuje na dwójkę dzieci na trzy etaty i, i która jak film ogląda to jest wiesz, raz na trzy lata e, na święta. To, to, to, to ja mam, to, to, to ja znam takich wielu ludzi. no To jest taki typowy obraz dorosłej osoby w Polsce, która tak naprawdę nie mam czasu na książki, nie mam czasu na filmy, a to jest osoba grająca w filmie i mówi, widziałam kiedyś taki film, jak była mała Gunis. On był też trochę straszny i mi się podobał i, i dlatego tam roku jest jak Gunis, bo też jest trochę straszna i jest dobra. No, no ludzie... Ręce mi opadają, wiesz, że to mówi osoba związana z kinem, nie? Coś takiego. Ja nie wiem, czy, czy poram roku chyba nawet, nawet jeżeli faktycznie w głowach tych aktorów w ogóle ten film wyglądał zupełnie inaczej niż jego finalna wersja, yy, bo to tak mogło być. Ci aktorzy mogli kompletnie nie wiedzieć, gdzie się znajdują, co robią i w ogóle ten cały ciąg yy, scen i, i to, co oni odgrywają, to w ogóle mogło mieć dla nich zupełnie inny sens w ich głowach, ale to nadal nie miało związku z Gunis. Hmm. Ale sześć, w ogóle to jest kino rozgrywkowe, film dla o, to drugie I dzieci potrzebują mocnych wrażeń. To to... Tak, i potem jeszcze widzowie, nowy period w kinematografii polskiej. No naprawdę poprzeczka ustawiona wysoko. Cięcia na poziomie, w ogóle cięcia na poziomie podprogowym. Efekty mogą zabłysnąć. Zabłysnęły nieraz, kochani. Ja bym chciał zaprosić tych ludzi do podcastu kiedyś i z nimi pogadać. I teraz tak... Pośmialiśmy się, pośmialiśmy się i słonię się tej konferencji. Ech, tak, byłem na konferencji o kampie w kulturze polskiej. I właśnie ja doszedłem do takiego wniosku, że ten film nie jest filmem złym, po prostu kiczowatym, tylko on jest filmem kampowym. Co to oznacza? Wiecie, kamp to jest sztuczność, teatralizacja, intertekstualność, przeestetyzowanie, przerysowanie, ogromna przesada, dystans, masa ironii i tak dalej. Z jednej strony chodzi tutaj o cechy dzieła, z drugiej strony o wrażliwość widza, o to, jak to pojmuję. I teraz do czego zmierzam? Nie chcę się jakoś zagłębiać tutaj, wiecie, jakieś kwestie naukowe, to nie ma sensu. W każdym razie, ja właśnie, gdy oglądałem ten film, to nie był dla mnie słaby film. To nie był zły film w znaczeniu taki, że go nigdy więcej nie obejrzę właśnie, czy coś takiego. Znaczy nie, żeby się to oglądało lekko, ale to było... Ultra też ciekawe przeżycie, bo świat przedstawiony staje się ultra groteskowy, takim światem na opak, po prostu tutaj wszystko staje na głowie, wszystko jest przerysowane, typowy, dol, typowy mieszkanie Dolnego Śląska wygląda jak zombie, tak? jedyną osobą myślącą wśród tych wszystkich bohaterów jest Zolo czyli ten chory psychicznie chłopak, jako jedyny reaguje prawidłowo na te wszystkie sytuacje ta cała stylistyka kampu, ten brud jest zabrudny i to tak od czapy te dźwięki są zupełnie bez sensu wpakowane montaż tak samo, przemoc jest, ale zupełnie nie taka jaka tutaj powinna być ja zamiast śledzić akcję filmu to co chwila przeżywałem szok po pierwsze, tak jak mówiłem, ja autentycznie nie wiedziałem jak reagować na te dźwięki i na te obrazy, bo mój organizm był... No ja i psychicznie, i fizycznie byłem nastawiony na coś innego. nie? Gdy widzę coś takiego, to a właśnie mam się bać, mam podskoczyć, mam krzyknąć, mam coś tam, a tutaj był, no nie mogłem. to był dla mnie jakiś totalny szok. I mam wrażenie, że po prostu twórcy bezrefleksyjnie kopiowali takie stereotypowe elementy gatunku. I to jest zabawne, że film powstawał na serio. Na serio jako próba wprowadzenia do polskiego mainstreamu nieobecnego w nim podgatunku, właśnie torture porn. I ja myślę, ja myślę, że to nie jest takie gadanie Mando, że właśnie jak Grzesiek tam mówi, że on chciał to zrobić, że jest zadowolony z Ja myślę, że on sobie nie zdaje z tego sprawy. To jest z tym zabawniejsze. Ja myślę, że on my wierzy, że tak wygląda torture porn, że stworzył film grozy. On po prostu nie zna tego gatunku. Przecież on nie miał z nim do czynienia. Tak naprawdę stworzył coś, co nieświadomie dystansuje się totalnie od tych wzorców, od piły, hostelu, od całego gatunku. Przerysowuje to wszystko. Staje się ultra ironiczne. I przez to też zabawne, dziwaczne, sztuczne, teatralne, ale dla mnie jest w tym jakaś magia. I ja szczerze wierzę, że ten film stanie się kultowy kiedyś. On na pewno obrośnie jakimś kultem, bo to, no, to jest coś niesamowitego, że oni to stworzyli jeszcze działając świadomie i tworząc coś takiego właśnie nie do końca świadomie. Ale to musi jeszcze trochę potrwać, bo teraz na razie ludzie są jeszcze, pamiętają premiery i jeszcze są trochę zniesmaczeni pewnie. Ale za 20 lat bardzo możliwe, że to będzie taki kult powracania do Dokładnie. tego, że coś takiego kiedyś było. I nawet właśnie do, padło pytanie na to, czy ja myślę, że ten film na konferencji, czy myślę, że ten film po prostu jakoś tam zginie w historii, czy powróci. Ja jestem pewien, że powróci, na czym polega problem, że w Polsce nie ma praktycznie horrorów, tak? Jak jakby tych filmów powstało 20, to ja myślę, że program już by była kultowa. Bo inne by były lepsze, gorsze, a program by była tak od czapy, żeby się wybiła. A przez to, że nie mamy innych filmów i jak ktoś myśli polski horror, to właśnie tak sobie mówi tam e, Wataha, e, Legenda, Boże, program roku, o, diabeł był spoko, coś na tej zasadzie, tak, w tych, z tych nowszych. I przez to, że ona nie ma z czego się wybić, to się nie wybija, ale myślę, że jakby powstało z 10 jeszcze filmów, grozy w Polsce, to że wtedy no, ludzie by zaczęli do tego wracać, choćby po to, by właśnie przeżyć tę dziwną mieszankę emocji. I jeżeli tego nie widzieliście, no to nie jest tak, że my to polecamy, fajnie obejrzeć warto taki super film. Ale no to jest niesamowite przeżycie. Naprawdę niewiele by tutaj trzeba było zmienić, żebym ja był w stanie polecić ten film. Bo ten film, tak jak powiedziałem, podoba mi się i od strony wizualnej, dźwiękowej, to może dopiero później, bo na początku nie. Ale ja jestem w stanie naprawdę bardzo dużo zaakceptować w horrorze. Ja jestem w stanie zaakceptować tego Pitagorasa, przywiezione z Egiptu tajemnice templariuszy, bo takie głupoty w niejednym horrorze widziałem i się bawiłem dobrze. Tylko, że no, na moje tu zabrakło po prostu, no tej odrobiny, odrobiny logiki, odrobiny jakiejś, no, myśli, troszeczkę. No, no wystarczyło, kurde, wziąć na pewno powstały jakieś inne pomysły na zakończenie tego filmu, wystarczyło wziąć którykolwiek z nich i już by było lepiej. To znaczy ja wiem ja wiem o czym ty mówisz ja mówię teraz o zupełnie czym innym, bo gdyby teraz pozmieniać i trochę dodać logiki, to ten film absolutnie by się nie stał już niczym kultowym bo wtedy by się pewnie nie wybijał już kompletnie niczym, byłby po prostu takim sobie nijakim horrorkiem. Znaczy ja się boję, że gdyby tylko dodano logiki, to byłby wśród bardziej logiczny i słaby zwyczajnie. No, to byłby po prostu cienki hororek, który by się akceptowało, o którym byśmy tyle nie mówili. Kurczę, ty tak fajnie już zakończyłeś się, teraz głupio jeszcze do czegoś wracać, ale miałem jeszcze wrócić do tego niemieckiego, to tak chociaż w dwóch zdaniach. Tak właśnie o tym pomyślałem. Bo Ja, ja po niemiecku to wiesz, to ja Hendeho, Hans Kloss i, i ten, i, i Halt umiem i nie wiem czy coś jeszcze. Ja niemiecki to jest <śmiech> nie, nie moja działka a ty, ty w niemieckim siedzisz, no i, i ty, czy to w ogóle, to co oni tam mówili, to wszystko, to, to, to, to, to, miało, to się trzymało kupy, to miało ręce i nogi, bo... To trzymało poziom tych polskich dialogów, czy to było zabawne, bo jak słyszałem te dialogi, bo tutaj mamy bardzo dużo tego niemieckiego w gruncie rzeczy, znaczy bardzo dużo, no. jest dużo, jest, czasami są całe długie wymiany zdań, których się można tylko domyślić. Albo w ogóle dyskusja Niemki z Niemcem, na przykład von Kiesioff z Gertrudą sobie nawija przez tam minutę, dwie, a... My patrzymy tak na... Albo na. A ja się napisy. wtedy chyba akurat domyśliłem, bo ona tak bardzo protestowała, a oni ją chcieli chyba przenieść w tą czarną yy, jej duszę, a ona chyba tak, wtedy tak, krzyczała, tak. że chce w tą białą, w tą blondynę. To tak się domyśliłem z tego, co widziałem na ekranie. Znaczy właśnie tutaj też wpadli w tę sztuczność taką, bo ten, ci Niemcy są tak stereotypowiczne przecież do bólu. I stylizacja, wygląd i zachowanie i właśnie to jak oni krzyczą i te dialogi tak jak Niemiec, gdy mówił po polsku to brzmiało sztucznie, tak samo po niemiecku to brzmiało nienaturalnie dla mnie po prostu. Jednak no przejęli trochę z tą teatralnością ale z drugiej strony, no, taki scenariusz, takie dialogi, ja też nie chciałbym się jakoś szczególnie aktorów, bo, no ja nie wiem, czy jakikolwiek aktor mógłby to jakoś uratować, podciągnąć czy coś, zwłaszcza, nie wiem, gdy na przykład Katarzyna Maciąg ma na początku taką scenę, w której ona nagle właśnie ma otworzyć szyberdach, tam się wychylić, zacząć drzeć japę, na jakimś polu i po chwili wjeżdżają pod wiadukt i to niby tak, że i zaraz łeb utnie. Przepraszam, jak aktor ma się popisać, nie ma taką scenę do odegrania? No smutne. O, i jeszcze to zakończenie właśnie, bo o tym za dużo nie powiedzieliśmy, bo ten film kończy się. No, jeszcze jest ta zupełnie ostatnia scena. Tak, bo ktoś przeżywa powiedzmy tak i ktoś myśli, że... Albo wiesz co? Nie będziemy o tym mówić, Mando. Wiesz co? Uciekaj. No dobra, dobra, to ja uciekam. Uciekaj, uciekaj, bo Cię wiatr zatrzyma. Uciekaj, uciekaj. uciekaj, uciekaj. I w tej końcowej scenie puścili skaldów. Idzie bohaterka zakrwawiona, łeb przecięty cała zniszczona i lecą sobie skaldowie. Ale ja sobie tak próbowałem pomyśleć, gdybym nie znał polskiego, gdyby to był amerykański film i leciałaby taka piosenka w takiej scenie, to w sumie, to w sumie możliwe, że ona by mnie tak nie odrzuciła, nie wiem. Mando, ale to był film dla Polaków no, i, puścili, no i puścili, puścili to, co no. słyszeliście przed chwilą w tle, tak? Uciekaj, uciekaj. Znaczy, to też ma wydźwięk ironiczny, dlatego to też jest dla mnie kampowe, bo tam jest uciekaj, uciekaj tak daleko od ciebie, coraz bliżej ciebie i tak blisko ciebie jakoś, wiesz, w ostatnich wersach każdej strofy i to jest tak, że niby ona już uciekła, ale zbliża się do niej nowe źródło zła i tak naprawdę ona nie ucieka, tylko przybliża się znowu do swojej śmierci. I to ma jakiś tam sens, tak? ale ta piosenka ona się kojarzy w ogóle z Janosikiem. Ja wyczytałem, że to jest na podstawie tej samej melodii co słowacki hymn narodowy i że to jest właśnie jakaś goralska melodia stara, że to właśnie jakoś się wiąże ze śmiercią Janosika i tak dalej. No ja nie wiem jak ktoś wpadł na ten pomysł, no ale to jest po raz kolejny dla mnie tylko dowód na to, że no ktoś nie zrozumiał rozumiał tak naprawdę co kręcimy i że tak pakowali te wszystkie stereotypy pomysły i, i wyszła po jamiaku. no, wyszła a nam wyszedł podcast po prostu nie zazdroszczę ci montowania to będzie z kolei moja kara za to, że <ścoughs> za ten tydzień <ścoughs> ja już swój mam zmontowany <ścoughs> halo halo halo halo halo nie słyszę cię, jakby co bo nic nie mówię. <śpiewanie> no dobra. Naprawdę przepraszam słuchaczy, którzy przebrnęli, nie wiem ile ci z tego wyjdzie po zmontowaniu przebrnę, ale na pewno... Pewnie jest godzina. Na pewno ponad godzina. Przepraszam, słuchaczy, za to, że przebrnęli. Mam nadzieję, że... że jakoś Przepraszam za to, że przebrnęli. Mam nadzieję, że jakoś się przy tym bawiliście, że to, co mówiliśmy, chociaż was trochę rozbawiło, bo sensów w tym było niewiele, ale taki jest po prostu ten film. Jeżeli teraz naprawdę chcecie, to sobie go obejrzyjcie i, i z przyjemnością z wami o tym porozmawiamy przy najbliższej okazji. Gdziekolwiek, w komentarzach, czy jak się zobaczymy na żywo. I tak, w ogóle w tym miejscu myślę, że jeszcze podlinkuję pod podcastem jedną wideo recenzję z YouTube'a, którą sobie obejrzeliśmy z Mando i która też dość dobrze pokazuje, co to za film. Ja, ja nie oglądam dużo YouTube'a, nie znałem człowieka, a z tego, co widzę, jest jakimś tam popularnym YouTuberem, ale naprawdę popłakałem się ze śmiechu. Ryczałem w nocy. Tak więc zapraszamy do kliknięcia w link do masochisty. A teraz wspomniałeś o tym, że przy, możemy pogadać o tym przy spotkaniu, to może powiedzmy o tym, że już za tydzień Pyrkon i widzimy się w Poznaniu. I kochani, wspominałem już o tym w Radiu SK, ale może jeszcze przypomnimy. Zapraszamy Was serdecznie w piątek, w piątek, najbliższy piątek za tydzień o godzinie 18.00 do sali Literacka 2 na prelekcję pod tytułem, czy taki Steven straszny, jak go malują. Prelekcję w wykonaniu naszej dwójki oraz nieobecnego dziś niestety Jarego. To jest od 18 do 19. O 19.30 zapraszamy do sali obok, do literackiej 1, na panel pod tytułem 50 twarzy horroru, czyli o różnorodności gatunku. I zaraz po nim od 20.30 w tej samej sali, drugi panel, czyli literki mogą straszyć, czyli dlaczego ludzie czytają horrory. I w obu panelach tym razem bez ciebie, Mando, niestety. Tak ale będzie Jerry, będę ja, będzie Agnieszka Brodzik, krusia skarbowego podcastu z Karpę i w tym drugim panelu jeszcze będzie obecny Piotr Kulpa, autor Pana na wisiołach i Łukasz Henel. A po tym wszystkim to będzie trwało do 21.30. O godzinie 22.00 zaś zapraszamy na Weird Fiction w serialu Detektyw i tym razem będzie to prelekcja właśnie Jarego z Tales, który opowie nam no właśnie o powiązaniach serialu Detektyw z literackim Weird Fiction i tym razem zapraszamy do bloku serialowego Sala Rejestrowana Droga mam nadzieję, że się jakoś tam spotkamy no i cóż, to chyba już wszystko na dzisiaj, nie Mando? tak to myślę, że tym razem naprawdę możemy uciekać. Dzięki Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję za nagranie i za miłe wrażenia. No, no Jednak chyba się cieszę, że ten film sobie obejrzałem. W następny weekend naprawdę istnieje możliwość, że przegadamy o nim jeszcze kilka razy tyle czasu, ile trwał ten podcast. Nie istnieje takie niebezpieczeństwo. <śmiech> Musimy szybko jakieś tematy wymyślać, żeby tylko nie pora roku. <śmiech> no i to już wszystko na dzisiaj, kochani. Wielkie dzięki za to, że byliście z nami. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście lub do zobaczenia na Pyrkonie. Cześć! A już za tydzień w kolejnym nawiedzonym podcaście.